Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą część, drugiej części naszych obrad. Moniki Ber, nie muszę ponownie przedstawiać, tylko słowo może o mnie. Dla tych Państwa, którzy mnie nie znają, Jan Lorenz, Instytut Etnologii, Antropologii Kulturowej UAM. Mamy już listę prelegentów i zaczynamy. Pierwszą prosimy o zabranie głosu Alicję Maciejewską. Dzień dobry ja studiuję etnologię tutaj w Poznaniu i chciałam się odnieść do tych paru głosów, które były tutaj przed przerwą o potrzebie wypracowania języka, którym moglibyśmy mówić do ludzi, którzy się na co dzień nie zajmują antropologią, do ludzi młodych i też o potrzebie jakby pokazania uczniom szkół, że istnieje w ogóle coś takiego jak antropologia. Ja zaczęłam taki jakby malutki projekt na własną rękę, bo wróciłam do swojej szkoły z taką prezentacją, do swojego liceum, z taką prezentacją o, o kierunku, o tym czym jest antropologia i starałam się tak trochę powiedzieć o samej dyscyplinie, trochę o samych studiach, trochę jakby wskazać tym ludziom, co można po tym robić, bo przecież teraz jest takie podejście, że wszyscy tylko pytają, co można robić po kierunku, no więc o tym też chciałam trochę powiedzieć. I myślę, że... Dobrze by było wypracować, y, może stworzyć jakąś taką platformę, wypracować jakąś właśnie taką prezentację, taką lekcję antropologii, z którą by można pójść do tych szkół, żeby to był taki jednolity obraz, bo y, póki co jako studentka odnoszę wrażenie, że jesteśmy w tej dyscyplinie dosyć podzieleni y, z naszymi wizjami y, na temat antropologii czy etnologii, czy etnografii. Y, I dobrze może by było wypracować jakąś taką, chociaż podstawową wspólną wizję, żeby ją przedstawić na zewnątrz, jako coś prostego, a nie takiego wewnętrznie mocno pokomplikowanego i zróżnicowanego. Jako taki wstęp, jako takie coś, co miałoby zainteresować. I właśnie stworzyć może taką prezentację wspólnymi siłami, z którą by można pójść do szkół i nawet żeby to zrobili studenci, bo często tacy młodzi ludzie mają większą siłę oddziaływania niż jacyś tam starsi, którzy... Przyjdę do tej szkoły, bo <głos> chodzi mi tylko o to, że jakby no to jest praktycznie bez różnicy wieku i może jest mniejszy dystans taki większy takie, że skoro młodzi też chcą na to iść, to może ja też na to pójdę, skoro jakby wciąż idą ludzie na ten kierunek, to może nie jest tak, że on jest jakiś tam w ogóle e, nieżyciowy, totalnie niepotrzebny i tak dalej. To jedno, a drugie e, to chciałam też powiedzieć o tym, właśnie odnieść się do tego e, języka, Hmm, którego używamy yy, i odwołać się może do takiego przykładu z życia, bo yy, śpiewam w takim chórze, w którym większość członków jest bardzo prawicowa, i często pojawiają się po prostu dyskusje, kiedy wchodzę z tymi ludźmi w dyskusję na temat nie wiem, uchodźców, imigrantów i tak dalej, i próbuję z nimi rozmawiać, ale. Yy, Czuję trochę brak środków do tego, żeby prowadzić taką dyskusję i nie zostać po prostu zakrzyczana w obliczu przewagi liczebnej, bo jakby to nie jest tak, że ja idąc na etnologię nie miałam żadnych uprzedzeń wobec różnych ludzi i tak dalej i myślę, że no to czego się tutaj uczymy też zmienia poglądy, ale to jest jakby długa droga, żeby zmienić te poglądy i dużo się dowiadujemy na tych studiach, dużo poznajemy, i jakby, jak rozmawiać z ludźmi, którzy nie mają tego całego zaplecza teoretycznego, tego, tych lat nauki, też wpajania pewnych poglądów, bo to nie jest tak, że no tutaj nie, przy, nie wpajamy pewnych poglądów na antropologii, bo tak się dzieje. E, jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy nie mają tego, tego zaplecza, jak, y, jak wypracować język, który no, wiadomo uprościłby pewne rzeczy, ale no myślę, że to jest nieuniknione, żeby je uprościć, jeżeli mamy się odnieść do ludzi, którzy po prostu na co dzień się nie zajmują tą dyscypliną. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, teraz prosimy o zabranie głosu pana Kamila Eksnera. Dzień dobry szanowni państwo, ja jestem prezesem koła naukowego studentów etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. I chciałbym po pierwsze powiedzieć, też odnośnie języka i odnośnie metod trafiania do, większości społeczeństwa o pewnych rozwiązaniach, które wypracowaliśmy, które sprawdziliśmy i o pewnych rozwiązaniach, które właśnie wdrażamy. Od trzech lat jako koło naukowe organizujemy taki cykl spotkań średnio co dwa tygodnie pod tytułem, pod szyldem Magiel Antropologiczny. To są spotkania, w których studenci, na których studenci prezentują w kawiarnianej atmosferze swoje projekty po to, żeby właśnie wychodzić do ludzi, żeby nie zamykać się w salach a żeby, i żeby projekty naukowe nie lądowały tylko i wyłącznie w archiwum po przeczytaniu przez garstkę osób związanych z procesem dydaktycznym, ale żeby były słyszalne na zewnątrz i rzeczywiście tutaj można powiedzieć mamy pewien sukces, bo na, na te spotkania, na tych spotkaniach pojawia się również publiczność zupełnie niezwiązana z antropologią, E, oprócz tego poszczególne sekcje naszego koła organizują e, debaty publiczne e, łącząc e, zarówno pracowników naukowych różnych dziedzin i antropologii, jak i właśnie angażując publiczność spoza antropologii, więc to jest też jakaś droga oddziaływania e, zawsze przez, przez dyskusję na takim poziomie mikro. E, I w tym roku wypracowaliśmy taki zespół e, złożony ze studentów e, pracowników naukowych, pracowników naukowo-technicznych który ma za zadanie promocję dziedziny, jaką jest antropologia i promocję e, Instytutu e, Koła Naukowego w przestrzeni e, publicznej, i w przestrzeni internetowej. Wykorzystujemy do tego social media e, jako najbardziej dostępne i najbardziej rozpowszechnione chyba narzędzie, zwłaszcza wśród osób, które potencjalnie mogłyby e, antropologię studiować oraz wśród osób, które e, szerzą e, poglądy, z którymi e, dzisiaj się nie zgodziliśmy. E, w tym momencie prowadzimy działania popularyzujące tę dyscyplinę na gruncie polskim, bo jednak właśnie w środowisku anglojęzycznym jest ona o wiele szerzej znana, czy, czy frankofoonijskim jest o wiele szerzej znana niż na gruncie polskim. I również planujemy, w tym momencie ruszamy z cyklem komiksów, które będą objaśniać pewne problemy antropologiczne, także będą zrozumiałe dla tak zwanego przeciętnego odbiorcy bez względu na, jego wykształcenie, na kierunek jego wykształcenia od osoby powiedzmy w późnym gimnazjum do, do człowieka bez dalszych ograniczeń wiekowych, prawda, tam wzwyż. I planujemy też rozszerzyć, rozszerzyć tę działalność na serię animacji, która na tej samej zasadzie będzie oddziaływać, bo tutaj rzeczywiście ta kwestia języka wychodzącego na zewnątrz do, do drugiego człowieka o której mówił Filip wcześniej i o której teraz mówiła Alicja e, wydaje się e, paląca. Także e, na tej zasadzie działamy i te rozwiązania e, jak najbardziej możemy państwu również zaproponować korzystając z tej idei e, takich działań networkingowych, o których mówił Waldemar Kuligowski przed przerwą. E, I również jeżeli, e, jeżeli macie państwo jakieś pomysły odnośnie na przykład programów wychodzących do szkół, czy współpracy instytucjonalnej, to również jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, także gdzieś tam w kuluarach e, będziemy czekać również na pomysły. Dziękujemy. <kluczy> Usiedliśmy o konkrety i są konkrety. E, komentarz ze strony Tomka Rakowskiego. To właściwie będzie dwu bez jeszcze Nikol Dołowy. E, więc e, ja bym chciał powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, że bardzo tutaj... E, brakuje jednak jakiegoś takiego postulatu antropologicznego, zrozumienia tego, jak to się stało, że doszliśmy do takiego punktu w jaki sposób te zjawiska, o których dzisiaj mówimy, się rodziły. Krótko mówiąc, no niezwykle istotne jest zrozumienie antropologiczne, zrozumienie też po prostu zła. Tak? To znaczy tutaj badania dotyczące tych środowisk, które które, które budują pewnego rodzaju przemoc, czy język przemocy, czy, czy właśnie praktyki przemocy, no są tutaj absolutnie fundamentalne. Jeśli mi czegoś brakuje, to zdecydowanie budowania tego typu wiedzy, ale nie tej wiedzy, która w jakiś sposób gdzieś tutaj jest punktem wyjścia zjazdu, która jednocześnie właśnie buduje pewien podział właśnie na nas, którzy, którzy jakby, no mniej więcej posiadają pewnego rodzaju pakiet wartości i ich, którzy gdzieś powiedzmy spowici są w jakiejś, nie wiem, fałszywej świadomości, ale właśnie taką perspektywę bardziej antropologiczną, która ma w sobie olbrzymi dylemat metodologiczny, jak rozumieć, jednocześnie piętnując, znaczy rozumiejąc, że te zachowania są pewnego rodzaju formą zła, i y, Ja myślę, że, że to jest problem nie tylko takiej y, y, pewnej antropologii jakiejś publicznej, zaangażowanej, czy pewnego y, działania też y, idącego w stronę pewnej skuteczności też, też politycznej, ale to jest taki olbrzymi problem metodologiczny i etyczny, bo ja zakładam jednak, że to są środowiska, które mamy obowiązek rozumieć jednocześnie nazywając i, i, i jednocześnie zdając sobie doskonale z tego sprawę, że zło się dzieje. I teraz no, jestem przekonany, że to są środowiska, które również doświadczają przemocy, że to jest jednak historia w jakiś sposób tych ostatnich no, przynajmniej 27 lat Transformacji, to jest historia migracji zarobkowych, wahadłowych, to jest historia małego i średniego biznesu, to jest historia różnego rodzaju presji społecznych. To jest to wszystko, co możemy za polem farmerem, farmerem określić pewną przemocą strukturalną, która ma taką charakterystykę, że jej po prostu nie widać, że nie ma adwersarza, nie ma żadnego konkretnej postaci, która powoduje, że jesteśmy i żyjemy w takim środowisku, w jakim żyjemy, i że mamy do czynienia z takiego rodzaju stresem psychospołecznym, z jakim mamy. Ja myślę, że te doświadczenia są takim doświadczeniem, gdzie się rodzi coś, z czym się później spotykamy. I jak to się stało, że, że, że, że, że ten proces nie został rozpoznany? I ja mam nadzieję, że właśnie po tym zjeździe nie będzie takiej sytuacji, że on dalej będzie nierozpoznawany, że będzie jedynie właśnie, znaczy, że on nie będzie rozumiany, że nie będzie badany, że będzie jedynie etykietowany, że będziemy jedynie próbowali zaradzić, budować różnego rodzaju programy edukacyjne, Myślę, że tutaj zrozumienie kontekstu społecznego co wcale nie, nie oznacza w żaden sposób jakiegoś nie wiem, wyjaśnienia czy, czy takiego zrozumienia w sensie potocznym, ale rozumienie, że to jest zjawisko, w którym też partycypujemy. To znaczy, że to jest też pewnego rodzaju większy element, większej układanki, większej struktury, gdzie pozwalamy na to, żeby pewnego rodzaju modele funkcjonowania nie wiem, neoliberalnego czy na przykład normatywnie rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, wykluczającego pewne formy zrzeszania się i organizowania, że z tym wszystkim jakby cały czas y, mamy do czynienia od kilkunastu czy, czy, czy o tych właśnie 27 lat i to, to są rzeczy, które są tutaj absolutnie moim zdaniem do, do rozpoznania. Jestem przekonany, że, że, że to, z czym, z, czym, z czym mamy do czynienia, ma w sobie element właśnie tej takiej niewidocznej przemocy strukturalnej tych procesów społecznych, które, bez których jakby nie sposób tych zjawisk zrozumieć i też nie sposób antropologicznie z nimi wchodzić tutaj w jakiś rodzaj relacji. No, myślę, że to jest tutaj taki moment bardzo bardzo istotny i no, bardzo chciałbym po prostu usłyszeć właśnie o, o tego typu rozpoznaniach środowisk kibicowskich, różnych, różnych innych też nie wiem, środowisk młodzieży wiejskiej, które akurat trochę znam i, i ten moment, kiedy właśnie rodzi się, rodzi się coś, coś innego, tak? to znaczy z, z jakichś form samorganizacji. Wiejskiej, Młodzieżowej rodzi się nagle organizacja kibicowska. Gdzie ten, ten przeskok nas, następuje? Tak, no czyli jakby... <klucz> nasz pozytywny postulat, tak, co, co zrobić, to jest właśnie zwrócić się też i badać te środowiska, które tutaj też bardzo łatwo w naszym dyskursie właśnie nazywamy tymi, które dyskryminują, jakby nie rozumiejąc... Te, bardzo też powierzchownie traktując przyczyny, motywacje tych ludzi, to co nimi powoduje, bo jakby bez tej bardzo głębokiej wiedzy nie da się też jakby przeciwdziałać samej dyskryminacji, czy i leczyć. To jest tak jakby bardzo powierzchownie leczyć, bardzo głęboko uranę, nie, nie, nie patrząc gdzie jest jej źródło. Teraz Pana Jacka Kuczka, tak? Prosimy. Dziękuję. Ja sobie może stanę z boku, żeby nikogo nie stać tyłem. Przepraszam. E... No. Przepraszam. Bardziej nie mogę. Teraz tyłem, do głośnika. E... Wszystkim dziękuję za możliwość uczestniczenia w kongresie, e... z nadzwyczajnym zjeździe. E... Ja reprezentuję Muzeum Etnograficzne w Krakowie, ale proszę się nie bać, nie będę nic mówił o historii muzeum, ani w ogóle o muzealnictwie. Wszystkim cieszę się, że tu możemy być bo mi pewną perspektywę, wydaje mi się, dosyć istotną, taką perspektywę działania. I może adrem od razu do pewnych kwestii, które zostały poruszone wcześniej. Już nie będę personalnie się odnosił, bo przepraszam, nie zapamiętam i nie zanotowałem. Natomiast jak to może wyglądać w praktyce, bo o praktyczne postulaty chodzi. Na przykład rok temu zorganizowaliśmy z okazji Dnia Uchodźcy taką debatę. Oczywiście jest to wydarzenie jednostkowe, ale Dzień Uchodźcy jest cykliczny, więc w pewnym sensie ta cykliczność mam nadzieję będzie podtrzymana. Ta debata była, mogła mieć różne formy. Myśmy My przyjęli taką formę dialogiczną, znaczy, ponieważ zostałem zobligowany, żeby to oprowadzić i przygotować, więc stwierdziłem, że ta debata będzie miała o tyle sens, że jeśli nie będzie to monolog w obronie tylko pewnego punktu widzenia, ale jeśli na tej debacie znajdą się dwa może niesprzeczne, nie sprzeczne, ale nie kompletnie przeciwstawne sobie punkty widzenia, ale akcentujące różne postawy, różne punkty widzenia. Zaprosiłem z imienia nazwiska będę wymieniał kolegę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się problematyką Bliskiego Wschodu. I zaprosiłem, była zaproszona również dziewczyna z organizacji pozarządowej, pracująca wśród uchodźców, pomagającej im. I ten dwugłos, on nie był oczywiście na początku przedstawiony, że to będą dwie różne strony medalu i będą akcentowały różne postawy. Jednak z dyskusji wyniknęło, że właściwie można o ten sposób w sposób cywilizowany, kulturalny, a jednocześnie akcentować pewne różnice, rozmawiać i doprowadzać do pewnej takiej dialogiczności. Co spowodowało też to, że reakcja publiczności, która o dziwo przyszła dosyć licznie na taką debatę była taka, że w ogóle ludzie się zaczęli odzywać ze swoimi wątpliwościami, ze swoimi obawami, ze swoimi niekoniecznie jednoznacznymi negatywnie czy pozytywnymi opiniami. Dlatego, że zrozumieli, że ich opinie, ich wątpliwości, ich niewiedza czy też czasami może po prostu ich nawet sprzeciw wobec pewnych postaw jest może być też w sposób cywilizowany, przedstawiany i oni nie są, są wykluczeni z takiej debaty, dlatego taka debata była jakby dwugłosem i ta, ten dwugłos jest dosyć istotny, dlatego że dał pewną perspektywę też mm, nie monologizowania na pewien temat. To jest tylko taki jeden przykład i być może to jest jakiś rodzaj w ogóle szansy prowadzenia, włączenia w dialog ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz, którzy nie są przygotowani albo nawet nie oczekują od nas jakiejś debaty antropologicznej, tylko posłuchania być może różnych stanowisk, jak można podejść do tematu reprezentując różne Różne strony, jednocześnie zachowując pewien poziom, pewnyn, pewną kulturę polityczną, pewną kulturę debaty w ogóle, kulturę słowa. To jest bardzo istotne, bo mówimy tu niejednokrotnie o języku. Druga sprawa, tutaj Pana Tomasza od razu, gdzie to się bierze, skąd to się bierze. To się bierze też w dużej mierze, mówimy tutaj o szkole, to prawda. To nie jest tak, że szkoła jest zupełnie bezradna na, w dzisiejszym rozdaniu. Antropologia w szkole jest obecna, myślę, że większość z Państwa wie, że istnieje taki przedmiot w szkole jak wiedza o kulturze. Tylko on jest bardzo pochopnie, mylnie i krzywdząco klasyfikowany jako wiedza o sztuce albo, nie wiem, historia sztuki. To jest wiedza, w pewnym sensie jest kurs takiej skróconej antropologii. Tylko pytanie, co się z tym robi, jest to po prostu najczęściej przedmiot prowadzony przez historyków, bądź przez polonistów, którzy po prostu no de facto zawłaszczają ten przedmiot, no bo nie wyrabiają w swoim jakimś tam podziale godzin i de facto on jest zmarginalizowany. Mało jest nauczycieli, którzy de facto ten przedmiot wykorzystują jako rodzaj, nie chcę powiedzieć, kursu antropologii, ale wprowadzenia pewnej tematyki, pewnego słownictwa, pewnych pojęć, które gdzieś są być może później podstawą, a to jest edukacja szkoły średniej. Ale trzeba zejść jeszcze niżej. To się chyba gdzieś dzieje, pan się pytał, gdzie to się rodzi. To się dzieje w domu, w dużym stopniu w tym domu, naszym domu, czymś domu, domu sąsiada, żeby nie być gołosłowny. Ja mam syna, który ma 13 lat, który właśnie staje się kibolem i jest z tego bardzo dumny. I teraz moja rola jest dwuznaczna, bo jestem w tym sensie zobligowany, żeby wobec tego protestować jako i ojciec, i jako etnograf. Prowadziłem, antropolog, etnolog, prowadzimy jakąś taką polemikę, i chodzi o to, żeby coś do niego dotarło na tym etapie, ponieważ paradoksalnie i szkoła, i, i dom daje mu coś być może przeciwstawnego, natomiast jest jakaś pokusa w młodym człowieku, wejścia w wyrazistość, w ostrość, w coś, co być może dzisiaj nawet jest takie trendy. I to jest ciężka praca, to jest ciężka praca. My się wydaje, że to jest zadanie, które gdzieś trzeba, każdy z nas musi po prostu na jakimś etapie, taki, może być pracy organicznej spełnić. To w zasadzie tak naj, to tak. No, do kilku punktów chciałem się odnieść, tylko na końcu bo ponieważ tu jest taki coming out, wszyscy mówią a propos manifestu, więc ja pamiętam, że ja się cieszę, że on jest. Bo łatwo coś krytykować, tylko pierwsze trzeba napisać i przygotować, a potem można zgłosić cały nie wiem, postulat, zmiany, wywrócenia tego do góry nogami z całym szacunkiem. Ja uważam, że przede wszystkim ten manifest jest z punktu widzenia tego, że jesteśmy ludźmi napisany, ludźmi, humanistami jakkolwiek nazwijmy, a to etnolodzy, socjolodzy, antropolodzy to jest tylko ten akcent, który to powinien wzmocnić i to jest potem rzeczywiście sprawa jakich słów dobrać, ale... Sam fakt, że on powstał i że możemy się po nim podpisać i że on gdzieś być może będzie podpisany przez wielu ludzi tutaj nieobecnych na sali, bo chciałbym, żeby on gdzieś poszedł też szerzej. I tu postulat naszego dyrektora jest taki, żeby właśnie nawet powiedział mi dyrektor Dołcha, że my to nie wyjedziemy jak nie powstanie jakiś konkretny postulat jakiejś bazy danych, jakiegoś banku doświadczeń, którym będziemy się mogli dzielić i z którego coś konkretnego wyniknie. Że pewne rzeczy, które zostały tutaj powiedziane, które tutaj wybrzmiały będą gdzieś ujęte w jakieś ramy, które będą też dostępne dla innych, którzy tutaj nie przybyli. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Hubert, czy to będzie adwocem też tak teraz? Ja bardzo adwocem z tym kibolem to tylko zależy jakiego klubu. <głosy> <głosy> <głosy> e, proszę państwa, ja króciutko, trochę adwocem tego, co mówił Tomasz Rakowski, chociaż nie adwocem, bo się z, z nim w procentach zgadzam, bo wydaje mi się, że właśnie e, naszą powinnością jako antropologów jest w dużej mierze rozeznanie tych środowisk i tych społeczności, które mają kłopot z akceptacją wielokulturowości. I nawet, jeżeli będzie mi, Michale, to wybaczone, posłużę się tytułem Twojej książki. Zrozumieć innego, nawet proszę Państwa, jeżeli to jest przeciwnik polityczny. Wydaje mi się, że to jest taka postawa antropologiczna. Zrozumieć to nie znaczy przyznać mu rację, tylko Poznać jego motywację, to pozwoli nam chyba lepiej się wszystkim w tym rozeznać i rozpoznać tą sytuację. Proszę Państwa, jeszcze tak zupełnie na marginesie. Katarzyna Kanioska rano w pierwszej części wspomniała o zasłyszanej rozmowie studentów. Ja chciałem powiedzieć też, może to nie jest istotne, ale. Ja, ja, coś świadczy też o, o naszej sytuacji, my tu sobie y, debatujemy y, y, prawie ca cały dzień już y, na kongresie na te tematy, które poruszamy. Natomiast y, w kuluarach, y, jak mi doniosły wolontariuszki, y, obsługa naszej imprezy ma zdecydowanie odmienne zdanie od nas y, y, na, na tematy na przykład migracji. Więc to też po prostu musimy wiedzieć, jak do tych ludzi dotrzeć, jak, w jakim jest, żyjemy społeczeństwie, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. My mamy te głosy tutaj zarejestrowane, natomiast my też mamy listę osób, które się już bardzo dawno z ad jeszcze, no to proszę króciutko. To proszę. Ja bym chciał się tylko przypomnieć, jeśli chodzi o balkony, bo chyba zapomnieliśmy o górze. Ja, się staram. ja staram się oglądać, ale właśnie straciłam. To jest adwocatem teraz? Nie, to jest taki mój post jako wolontariusza. Jeśli możemy tutaj dać. otrzymujemy no, do no wiadomości. Pamiętamy o nim. To kto pan czy ja? Pani. Pani ja. Ja. Proszę państwa, bardzo, bardzo krótko. Ten manifest jest nieodzowny, żeby środowisko gdzieś na zewnątrz pokazało swoje stanowisko. Natomiast ten manifest i ta dzisiaj konwencja nie załatwi edukacji Polaków. Nie załatwi od przedszkola nieistnienia wiedzy o własnej nawet przeszłości, bo jak wiadomo 40% do 60 rdzennych Polaków żyło w różnych okresach naszego dziejów naszego państwa i dopiero właściwie teraz staliśmy się takim prawie homogenicznym społeczeństwem, w którym pewne niedostatki, tu by psycholodzy społeczni mogli zabrać głos i szkoda, że ich tu trochę chociaż jako delega delegacji nie ma, te postawy dyskryminacyjne są absolutnie uzasadnione niezadowoleniem pewnej grupy obywateli z ich własnego życia. Ale ty, nad tym nie możemy się dłużej zastanawiać. Nieznajomość historii, nieznajomość faktu, że Polacy należeli też do migrującego społeczeństwa od więcej, nie tylko od 2004 roku, kiedy weszliśmy do Unii, ale dużo, dużo wcześniej również. I ten brak wiedzy leży u podstaw i możliwości manipulo, manipulowania społeczeństwem. Każdy akt jest dobry, który to prostuje. Chciałam przypomnieć, że Zygmunt Bauman wydał po polsku w tej chwili książkę Obcy Utwych drzwi 2016, a kto pamięta, co się stało z wykładem profesora Baumana we Wrocławiu? Czy Państwo pamiętają, czy nie? Więc to może gwoli podsumowania, że nie wchodząc w szczegół, bo dyskryminacja to jest problem praw człowieka, zatwierdzona prawda, odpowiednimi dekretami międzynarodowymi od 1948 roku. To jest problem prawny, to jest problem pedagogiki społecznej, to jest problem psychologii społecznej i to jest problem każdego zdrowo myślącego i wykształconego człowieka. A więc praca u podstaw, ale jedną z tych, z ty, z tych, jednym z tych działań powinien być po prostu rozpowszechniony ten manifest. Tak mi się wydaje. Dziękujemy bardzo. Pamiętamy tutaj o Pani, pamiętamy. Natomiast teraz byśmy chcieli prosić Pana Bartosza Wiśniewskiego, bo on już bardzo, bardzo długo czeka. Bez przesady. Dwie sprawy. Ja teraz mówię jako pracownik Centrum Kultury Zamek. Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani tymi późniejszymi aktywnościami, czyli spotkaniem z badaczami, odzyskiwanie pamięci migracyjnej bądź wystawą, ja zaznaczę, że to jest bądź, bo i wystawa, i spotkanie kończy się o 20.00. Wystawy Państwo w 10 minut nie obejrzą, więc trzeba by sobie wybrać jedno bądź drugie. Spotkanie nie odbędzie się w holu balkonowym, tak jak mają Państwo na ulotce, tylko w sali pod zegarem, bo tam jest więcej miejsca. To tyle, jeśli chodzi o organizacyjne sprawy. A teraz do zjazdu. W trakcie przerwy dwie osoby były dosyć zdziwione tym, że można faktycznie zrobić zajęcia w szkole, jeśli się chce. I to też trochę odpowiadając na wasze zapotrzebowanie, pytanie. To jest dosyć banalne tak naprawdę. Ja sobie wypisałem 7 punktów i na tym skończę. Po pierwsze zastanowić się nad czym się znamy. Jeżeli lubimy migrację to ok, to o migracjach. Jeżeli lubimy historię w jakiś tam sposób, to historia. Znaleźć odpowiedni przedmiot, w którym normy programowe w jakiś sposób pokrywają się z tym, co my lubimy. Bo historia Polski, geografia, WOS, WOK i tak dalej i tak dalej. Normy programowe są dostępne na stronie Ministerstwa. Sprawdzić te normy, dopasować to, co my lubimy do norm, napisać scenariusz, jeżeli nie lubimy pisać scenariuszy co.org.pl, Centrum Edukacji Obywatelskiej, bądź Tea.org.pl, bądź parę innych stron, tam są gotowe scenariusze. Sprawić, żeby ten scenariusz pasował. Eee, następnie sprawdzić lokalne szkoły, które nas interesują, na kuratorium oświaty, tam jest cały spis szkół, wysłać list. I to jest chyba najważniejsza część. Wysłać list pisany, ale nie odręcznie, tylko po prostu ulotkę jakąś albo coś takiego do konkretnego nauczyciela. Jak się wysyła do szkoły, to to rąduje w śmieciarce bądź niszczarce bo nikt tego nie czyta wtedy. Jak jest konkretny nauczyciel, konkretny przedmiot, to wtedy to wędruje do nauczyciela, nauczyciel się zgłasza i później przeprowadzamy zajęcia i to jest tyle. Ważna jest ewaluacja jeszcze oczywiście, żeby sobie sprawdzić, czy to wszystko działa i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest siedem krótkich punktów, które sprawiają, że faktycznie mamy wpływ. Jeżeli ja w ciągu sześciu tygodni mogłem przepracować pół tysiąca uczniów, to państwa jest tutaj trzysta, to jest znacznie większa liczba. Dziękuję. Dziękujemy za bardzo optymistyczny głos. Bardzo proszę komentarz. To ja właśnie może uzupełnię jeszcze, żeby tą ścieżkę edukacyjną można było zrealizować, to w tej chwili wracam do tematu ustawy, żeby te działania państwa były punktowane czy wliczone do kariery akademickiej, żeby tego nie wykonywać w czasie tylko wolnym i nie tylko wolontariacko, żeby to się stało systemowe, to wracam do ustawy o szkolnictwie wyższym, która jak mówię, aktualnie jest rozgrzebana, pracuje nad tym kilka zespołów, warto w Państwa środowisku się zorientować, kto to opiniuje, kto to formułuje. To jest odpowiedź na to, czy powinniśmy być zaangażowani w ogóle jako obywatele w partycypacyjny model demokracji. Póki jest, to warto i to jest takie działanie, które można w tej chwili już uruchomić, na pewno te gremia eksperckie. Dwa, dlaczego antropolog nie, nie jest na liście zawodów, które mogą wykonywać te zajęcia w szkole, nie tylko gościnnie, jako wolontariusz czy tam osoba zaproszona, ale nauczyciel po prostu, absolwent tak wydziału i później nauczyciel w szkole. To również zostało chyba prawdopodobnie przeoczone, bo był moment definiowania tej tak przy ustawie oświatowej, były te formułowane grupy zawodowe, które się pozgłaszały, jeżeli ktoś się nie zgłosił, no to go tam na pewno nikt inny nie będzie promował, więc na pewno ten model partycypacyjny i to takie hasło ostatnio modne, społeczna odpowiedzialność biznesu, ja myślę też o społecznej odpowiedzialności nauk, tym bardziej nauk społecznych, warto to przemyśleć, to tyle. Dziękujemy bardzo. I teraz bardzo długo już czekający na głos pan Sławek Sikora. Ja trochę Przerwę ten nurt, nurt edukacyjny, ale też odczytam państwu coś, co dotyczy tego, co nas dotyczy i co jest trochę na zewnątrz. A To dzisiaj powiedziała Gazeta Wyborcza. Działający w MSWiA zespół do spraw ochrony praw człowieka został zlikwidowany, a jego członkowie przeniesieni do zupełnie innego departamentu ministerstwa. Zapewnia, przepraszam, Departamentu. Ministerstwo zapewnia, że będzie nadal zajmować się tymi samymi sprawami. To jest oczywiście w dialogu z tym, co mówiła Agnieszka Pasieka i jeszcze inne osoby. I wydaje mi się, że dobrze, żebyśmy sobie zdali sprawę, że tu jest potrzebna oddolność, ale też trzeba pewnie się zastanowić nad kwestiami takimi. Które mogą się wiązać z monitorowaniem tego, co się dzieje. Takimi rzeczami jak właśnie te, ale też takimi rzeczami jak ta fundacja, która została zlikwidowana praktycznie poprzez brak danych. I myślę tu o, raczej o tym, żeby powołać stronę, która po pierwsze będzie integrować środowisko, po drugie będzie mówiła o tych sprawach, to znaczy jakoś tam kwestii dyskryminacji i jakby no, takich kwestii etycznych, właściwie, które które dotyczą Polski, przede wszystkim Polski i może właśnie tutaj strukturalnie wypowiedzi na temat tego, co się dzieje, że to w krótkim okresie czasu najprawdopodobniej pokaże być może nam, a być może też innym środowiskom, że no, to jest ważna rzecz. To nie wyklucza tego, co, co, co, co Tomek mówił między innymi a propos takiego no takiego próba analizy właśnie tego, co się dzieje, no, czyli taktyk i, i, i, i praktyk, które się nam robi. To chyba tyle, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i teraz prosimy pana na balkonie. Dzień dobry, Murzata Dimitulli, jest absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i tutaj chciałabym powrócić do trzech kwestii. Przede wszystkim problem propagowania antropologii w przestrzeni publicznej nie dotyczy tylko przestrzeni polskiej, ponieważ chociażby ostatnio The Guardian wystosował artykuł do wszystkich antropologów, którzy chcieliby prowadzić bloga antropologicznego no i to miało za zadanie właśnie rozpropagowanie antropologii w przestrzeni publicznej. No i teraz tutaj powracamy znowu do tej kwestii języka, bo zarówno mamy tutaj dwie przestrzeni, przestrzenie. Pierwsza to jest ta przestrzeń debaty akademickiej, która nie powinna i nie może być spłaszczana, bo po to ludzie nauki są ludźmi nauki, aby poruszali się w tym konkretnym języku, który jest dla nich zrozumiały i żeby pewne zagadnienia właśnie nie ulegały spłaszczaniu. A jeżeli chodzi właśnie o tę sferę publiczną, no to jak najbardziej takie działania jak komiksy, to już wszystko było, chociażby komiksy o Deridzie w Polsce, które były drukowane jakoś nie przysporzyły mu większej sławy. Przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli chcemy rozmawiać, i też miałam okazję... Ponieważ udzielam korepetycji dla e, córki e, przedstawiciela środowiska neonazistowskiego. E, no i tu właśnie pojawia się ten e, problem językowy, który jest e, już e, sprzedawany dzieciom na poziomie kiedy dopiero zaczynają mówić, więc tutaj, jeżeli mówimy o edukacji antropologicznej czy edukacji społecznej, jak powinniśmy jako ludzie funkcjonować w społeczeństwie tak, aby być tolerancyjni, aby nie ulegać dyskryminacjom, no to, to powinno taka debata nie powinna tylko toczyć się na poziomie akademickim, ale właśnie już zaczynać od tych najwcześniejszych etapów edukacji. Tylko, że tutaj pojawia się jeszcze jedna kwestia, że my w swojej akadem debacie akademickiej używamy cały czas sformułowania oni, musimy zająć się nimi, musimy sprawdzić ich problemy i w momencie, kiedy ja rzeczywiście rozmawiałam z przedstawicielem takiego środowiska, odkryłam w pewnym momencie, że nie starając się niczego zmienić, a raczej stają, starając się zrozumieć. I tutaj została poruszona właśnie ta kwestia strachu. I ona mi się tak bardzo intensywnie objawiła podczas tej rozmowy, podczas której nie starałam się zaaplikować żadnych swoich racji, a raczej wysłuchałam tego, co ma do powiedzenia tamta strona. I właśnie najbardziej uderzyło mnie to w tym, że w tej mowie nienawiści jest dużo strachu, że on jest podszyty zarówno niestabilną sytuacją ekonomiczną, czy niemożliwością uczestniczenia w życiu ekonomicznym, społecznym etc. No i właśnie poruszanie się w granicach tej dychotomii, my, oni, że Musimy sprawdzić, jak oni funkcjonują, jak te środowiska funkcjonują. Może powinniśmy już w tej sferze językowej zastanowić się, że my nie chcemy badać tego, jak ktoś inny funkcjonuje, tylko to, jak funkcjonuje nasze społeczeństwo i dlaczego pewna część społeczeństwa, a nie ta inna część społeczeństwa myśli w taki, a nie inny sposób. No jeżeli miałabym zaproponować jakieś rozwiązanie, to w mojej opinii, nie wiem, być może jest to by, odrobinę trochę zbyt kontrowersyjne, natomiast um, skojarzyło mi się to z filmem Fanatyk, gdzie tak naprawdę neonaziści idą na spotkanie z, um, z byłymi um, więźniami obozu koncentracyjnego. Być może takie rozwiązanie, gdzie... Środowiska, które skrajnie się ze sobą nie zgadzają, powinny właśnie się konfrontować. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I teraz tam Pani z tyłu. Dzień dobry, Maria Prusińska, ja jestem studentką Instytutu Poznańskiego. Ja chciałam się odnieść też do tego, co przed chwilą zostało powiedziane, czyli do tego naszego innego, to znaczy ja odnoszę takie wrażenie, że antropologowie, antropolożki mają mniejszy problem z jakby definiowaniem i namierzaniem stereotypów, którymi posługują się inni, natomiast my sami cały czas funkcjonujemy w pewnym stereotypie osoby dyskryminującej. I bardzo często, to znaczy mnie to uderzyło w momencie, kiedy ja rozmawiałam z osobą ze skrajnego środowiska właśnie prawicowego, narodowego, środowiska narodowców, i ta osoba powiedziała mi, że nie ma innej grupy ludzi bardziej dyskryminowanej niż biali, heteroseksualni mężczyźni, zwłaszcza Polacy, katolicy. I on powiedział, że, że to jest grupa najbardziej dyskryminowana przez nauki społeczne. I jakby to był taki żal z jego strony, że tak naprawdę przedstawiciele nauk społecznych nigdy nie zaprosili środowisk narodowców do żadnej debaty, bo mamy o nich taki stereotyp, że to są ludzie, którzy generalnie z nami dyskutować nie chcą. Oni bardzo często chcą z nami dyskutować i myślę, że to jest, to jest taka rzecz, którą my powinniśmy też zrobić, właśnie skonfrontować się z stroną, którą, którą uznajemy za tą dyskryminującą, a nie uznajemy jej za dyskryminowanej, bo ona się tak może też czuć. Dziękujemy. Teraz bardzo proszę. Dzień dobry, Filip Lipiński, Koło Teologów Ewangelickich, absolwent poznańskiej etnologii. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden problem, mianowicie jako ewangelikowi czasami, jeżeli chodzi o prace etnograficzne, mam wrażenie, że również etnologowie wpisują się w ten dyskurs dyskryminacyjny. Jeżeli... Sp y i to się, bierze, to się bierze w bardzo prostych sytuacjach. Jeżeli ja czytam opracowania na temat kościołów ewangelickich, na przykład w drugiej RP, czy na przykład jakieś prace z pogranicza etnologii i historii, jakieś prace powiedzmy etnohistoryczne na temat Ewangelików, to bardzo często spotykam się z myleniem pojęć i z takim ograniczeniem niektórych etnologów do wejścia w język konkretnej wspólnoty religijnej. I to, jest, to, się może, to się może wydać bardzo, bardzo jakby prostym problemem i bardzo banalnym. Natomiast dla y, żyjących w Polsce ewangelików jest to dosyć istotne, ponieważ potem jakby zadaniem naszym, czyli y, teologów i pracowników kościoła, jest y, prostowanie y, wszystkich mitów, które narastają wokół, y, wokół jakby rzeczywistości, która jest dla nas absolutnie naturalna. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli etnolog nie wychodzi poza bariery języka kultury, w której, w której funkcjonuje i nie stara się w pewnym sensie wejść w terminologię chociażby i teologiczną e, wspólnoty religijnej, którą opisuje, no to może to rodzić pewien, pewien dysonans w odbiorze, jeżeli ta praca trafia do, e, do kogoś z tej wspólnoty. I to się nie ogranicza tylko do, e, powiedzmy, badań na, e, na ewangelikach w Polsce, ale chociażby no, kwestia taka, że parę miesięcy temu czytałem jakieś ładne etnologiczne opracowanie na temat prawosławia i ksiądz prawosławny został nazwany popem. No i to jest, to jest termin szalenie obraźliwy, bo pop to jest po prostu klecha w, w odniesieniu prawosławia. I, i taka praca przeszła przez, e, e, przeszła przez instytut, taka praca została opublikowana jako praca naukowa. Także yy, myślę, że powinniśmy też mieć taką refleksję yy, nad naszą, naszą dyscypliną. Czy my też w pewnym sensie, chociażby nieświadomie nie jesteśmy tymi, którzy dyskryminują. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy również za ten głos Filip Rogalski. Już? Słyszałem, że jest długa lista i tak liczyłem, że będę mówił tak za pół godziny i zacząłem się przygotowywać dopiero. Dobrze, Filip Rogalski, absolwent etnologii poznańskiej, freelancer, doktor. Ja musiał zacząć od takiego nawiązania do tego tematu, że na razie mówimy tutaj dużo o, o, o tej dyskryminacji i czasami tworzymy inwentarze tych różnych przykładów i jakby to, to całe zjawisko się rozpływa na taką, taką archipelag takich małych dyskryminacji, tak? z którymi można walczyć na przykład programy, programami edukacyjnymi. Natomiast y, też jest to część pewnego większego zjawiska, o tym też mi się wydaje, tu była mowa, znaczy mi się wydaje, bo nie byłem na pierwszej części tej, tej debaty. Tak by całe społeczeństwo, w którym istniejemy, którego jesteśmy częścią, jest jakby w pewnym ruchu tak zmiany ku być może jakimś takim znanym z przeszłości stanom społecznym, nacjonalizmu, gdzie właśnie ten państwo zostaje zdemontowane i powstaje taka, taka jakaś masa, w której pulsuje krew w jakiejś agresji i, i, i też szaleńczej miłości, nawiązując do tego, co mówił Mariusz. I też w zasadzie chodzi mi po głowie to, co trzy dni temu mniej więcej ukazało się w wyborczej, takie 20 przykazań dla wolnego człowieka, które napisał Timothy Snyder, historyk, znawca właśnie epoki Holokaustu. jakby wyciągając ze swojej wiedzy na temat tego, jak się rodziły nacjonalizmy w Europie, tworzy takich 20 prostych przykazań dla Amerykanów, którzy nie mają tych doświadczeń w reakcji na wybór Donalda Trumpa na prezydenta. Zachęcam do, do przeczytania tego, to są takie bardzo proste jakby prawdy czy, czy rekomendacje na przykład, nie wiem, płać, płać, płać rachunki, tak? kiedy przyjdą do ciebie zapukano twoje drzwi, żebyś miał czyste sumienie. I dając, czytając to jakby nie, nie, nie od razu widać tą wiedzę historyczną, głęboką, która za tym się kryje, która prowadzi do tych, do tych rekomendacji. Ja się zastanawiam, czy my jako antropolodzy jesteśmy w stanie też takich, taki jakby zestaw wskazówek sformułować. Z jednej strony zestaw wskazówek dla siebie, tutaj padły pewne ciekawe spostrzeżenia na przykład koledzy z Rzeszowa mówiący o tym, że zauważyli, że koleżanka Ukrainka się autocenzuruje, tak? Przy, spiłowuje trochę swój język. Myślę, że jednym z tych takich wskazówek dla nas byłoby, żebyśmy byli czujni na to, kiedy my sami zaczniemy spiłowywać ostrze naszego języka. A z drugiej strony właśnie moglibyśmy tworzyć jakieś takie wskazówki dla szerszego społeczeństwa i, i czerpać na przykład, nie wiem, z jakiegoś inwentarza naszej wiedzy antropologicznej, która niestety, mnie się wydaje, że gdzieś jest pogrzebana w bibliotekach, no bo mamy długą historię, o tym jest mówione, że mamy ekspertyzę, która trwa 100 lat, tak, stuletnią ekspertyzę. A tak naprawdę na tej sali jakby padają na razie wyjaśnienia tej sytuacji. To jest jedno, to jest socjoekonomiczne, które się pojawia, że to są ludzie, którzy żyją w biedzie i tam w tej biedzie się ten nacjonalizm kiełkuje, tak i pączkuje. Z drugiej strony jakieś też wyjaśnienia związane z problemem różnicy i różnicowania. A jeszcze mamy przecież całą zakurzoną bibliotekę, nie wiem, teorii konfliktu, licza, gumsa i gumlao, tak? czy my też teraz w jakimś Gums'a jesteśmy i ewoluujemy w kierunku jakiegoś gumlao albo na odwrót, czy można tą sytuację, która się dzieje teraz, czytać Levi Brulem tak, czy, czy innym badaczem. Także myślę, że wydaje, że to jest też ciekawe zastanowić na tym z tej strony. I myślę, że jakby ta, ta krytyka trochę wobec tego manifestu, którą, którą pan sformułował, że za mało jest w niej antropologii, yy, ja nie mówię, że w tym a, a, nie uważam, że w tym manifestie musiała być antropologia koniecznie, ale myślę, że dobrze, żebyśmy mieli to na uwadze i zastanawiali się tak naprawdę w tym, co mówimy, na ile y, korzystamy z tego, co mamy dostępnego. Tak? Bo, bo myślę, że przez ostatnie lata y, takiego spokoju badawczego y, oderwaliśmy się już do rzeczywistości. Y, I pewnych rzeczy już nie musimy jakby nie musimy się pewnymi pewnym rzeczami zastanawiać. I na przykład. Kwestia dyskusji dzisiejszej na temat rasizmu, mi się wydaje, że jest taka symptomatyczna, no bo każdy wie, że rasy nie istnieją, prawda? Nie ma rasizmu. Ale teraz dlaczego? I teraz myślę, że wielu z nas, ja y, musiałbym y, tak naprawdę, gdybym został zapytany o to, y, wrócić do źródeł, tak? I nawet bym nie znalazł tych źródeł na, w notatkach z lektur y, z pierwszego roku tylko gdzie indziej trzeba by szukać, nie mówiąc o tym, że ten temat jest jakby rozwijany cały czas i można szukać aktualnych badań na temat tego wyjaśnień ze strony genetycznej i różnorodności kulturowej. Ja wiem, że to brzmi tak trochę reakcyjnie, tak? ale mi się wydaje, że na, na tego typu pytania, twarde, genetyczne pytania na temat rasy, rasizmu musimy być w stanie odpowiedzieć tak? kompetentnie, bo nas rozmówca nie będzie go interesowało to, czy my filozoficznie budujemy różnice? Tylko będzie się o wiedzieć. No dobra, ale mi chodzi o fakty. tak? Jak to jest? Jesteśmy różni? Różni są różni czy nie są różni? tak? Na, w jaki sposób jesteśmy sami? Znaczy ja to trochę tak odjechałem na bok trochę w tym, w tym ostatnim spostrzeżeniu. Yy. Jeszcze jedno, na zakończenie, tak? Minutka. Yy. Jakby inspirujemy też takie spotkanie, w którym uczestniczyłem wczoraj, w terenie 8 dnia było spotkanie z teatralożką Joanną Krakowską. Dosyć... Yy w środowisku teatrologów znaną i ona powiedziała coś takiego, że, yy, że jest zdaniem teatr w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, polski teatr dobrze przepracował kwestie yy, na przykład takie jak Jedwabne czy yy, yy, różne sprawy związane z tożsamością narodową yy, i jakby w momencie, w którym doszedł do momentu, kiedy mógłby się zająć sprawami stricte teatralnymi, Stało się to, co się stało, czyli to, co się dzieje teraz. Jakby ona mówi, że z jednej strony to jest przykre, że teraz, kiedy mógłby się zająć sobą, znowu będzie musiał wracać do tych samych spraw za 10 lat, za 20 lat, kiedy znowu będzie mógł mówić, bo niedługo nie będzie mógł mówić, i znowu będzie musiał mówić jeszcze raz o tym, jak z kim byli żołnierze wyklęci i yy, yy, yy, właśnie na przykład nie wiem, kto podpalił stodołę wiedwabnem. Więc ciekawe, czy jest, jeżeli chodzi o antropologię, też będziemy mieli tego takie samo, z takim samym zjawiskiem do czynienia, że, że to całe nasze tutaj pływanie nie sprowadza nas w tym momencie na Ziemię i niestety będziemy musieli wziąć te twarde, nudne książki z powrotem do ręki. Nie wiem, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja bym tylko prosiła o większą dyscyplinę czasową, dlatego, że zostało nam już naprawdę bardzo mało czasu. O osób, które chciałyby coś powiedzieć, to jest jeszcze dużo. Pani, tak, teraz. Dzień dobry, Agata Dziuban, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński. Ja mam bardzo dużo przemyśleń i refleksji e, różnorodnych, e, jakby w toku tego dnia się pojawiających, ale ograniczę się naprawdę bardzo stricte. E, chciałam najpierw odnieść się do tej kategorii innego w odniesieniu do, e, e, nie wiem, dyskryminującego, tak, tego heteroseksualnego, białego mężczyzny o prawicowych poglądach itd. Tak Rzeczywiście, może on się pojawia tutaj w kategorii innego, ale musimy chyba sobie uświadomić, bo mam wrażenie, że to tak nie wybrzmiewa tutaj, że on reprezentuje kulturę dominującą, w Polsce współcześnie. To jest ta większość, która determinuje debatę polityczną, która determinuje w zasadzie warunki strukturalne i polityczne, w których funkcjonujemy. I myślę, że mam takie, mam takie trochę poczucie, że nie wybrzmiało tutaj wyraźnie to, że my jesteśmy naprawdę w mniejszości naszymi poglądami, z naszymi nastawieniami, które są oczywiście różnorodne, ale jednak jesteśmy w mniejszości i to nie jest coś, co się zdarzyło w trzy minuty. To nie jest zmiana pół roku czy kilku, nie wiem, może dekady. To jest zmiana, która się konstytuuje od bardzo dawna i ona nie jest do odwrócenia poprzez, nie wiem, kilka wystąpień publicznych, ponieważ edukacja w szkołach oparta na takiej polityce historycznej, na jakiej jest oparta, to jest proces, który jakby myślę, że większość z nas ucząc, jakby studentów widzi, jakie, jakie opcje polityczne są jakby najpopularniejsze, w jaki sposób studenci myślą o e, w rzeczywistości historycznej, o polityce, polityce polskiej. Więc myślę, że to jest bardzo ważne i myślę, że musimy w ogóle wrócić do tego, jakby dlaczego my tu w ogóle jesteśmy, tak? Bo mam wrażenie, że w pewnym momencie się debata tak rozlała między, znaczy jakby w takiej takim temacie, ale co to znaczy, czy my mamy być polityczni, czy mamy nie być polityczni? My tutaj przyjechaliśmy na nadzwyczajny zjazd antropologów i antropolożek, etnologów i etnolożek pracujących i działających w Polsce, ponieważ też ta kategoria polskich jest tutaj, myślę, do przedyskutowania. I przyjechaliśmy tutaj, bo widzimy i przyjechałyśmy, bo widzimy, że proces dyskryminacji jest wielopoziomowy i o czym mówił, na przykład Marcin Lubaj, żebyśmy też nie zapominały, nie zapominali, że że to nie jest tylko kwestia ksenofobii, rasizmu, ale seksizmu, klasizmu, który tutaj też się pojawił w wielu wypowiedziach w zasadzie można by powiedzieć. I że potraktujmy to jako punkt wyjścia i myślę, że musimy zadać zacząć pytać nie tyle, czy antropologia powinna być zaangażowana, ale jak. Że, że, że myślę, że to nie jest już punkt, w którym my możemy sobie pozwolić na to, czy kwestionować to, czy my mamy się angażować, czy nie angażować, tylko jak mamy się angażować. I myślę, że tutaj pojawiło się trochę głosów, że trzeba zaprosić tego właśnie skonstruowanego na gruncie antropologii jako inny białego, heteroseksualnego mężczyznę o rasistowskich poglądach. Ale ja myślę, że właśnie tym, co powinno się wydarzyć, to oddanie przestrzeni, oddanie głosu, tym przede wszystkim społecznościom, które są marginalizowane, wykluczane, dyskryminowane, bo, bo pojawiły się tutaj jakby w wielu wypowiedziach w moim odczuciu takie sformułowania, że antropologia mówi w imieniu grup marginalizowanych, wykluczanych, ale właśnie my, myślę, że mówienie w imieniu też jest formą konstruowania innego, o czym też w zasadzie była mowa, że mówienie o migrantach, migrantkach konstruuje tę inność, ale chodzi o to, żeby oddać przestrzeń oddać przede wszystkim przestrzeń właśnie osobom, które, której tej przestrzeni są pozbawiane. I myślę, że tutaj też znowu dla mnie bardzo problematyczna w trakcie tego dzisiejszego zjazdu była ciągle budowana, jakby potwierdzana opozycja między praktykami, praktyczkami, a antropologami, antropolożkami, aktywistami, aktywistkami, antropologami, antropolożkami, że... Nie wiem, myślę, że w doświadczeniu wielu osób, które się tutaj znajdują, to jest bardzo sztuczna, bardzo hierarchiczna i bardzo tak naprawdę umniejszająca pracę aktywistów i aktywistek, działaczy, działaczek, e, narracja. E, I myślę, że, że to jest bardzo też widoczne, że, e, że jakby antropologia jest, znaczy an, wie, wielu antropologów, antropolożek, jakby e, odwołuje się do tej kategorii ekspertyzy i posiadania wiedzy eksperckiej. I stąd pewnie pytanie o to, czy możemy budować społeczeństwo obywatelskie jako, jak, obywatelskie jako antropolodzy i antropolożki, ale to społeczeństwo obywatelskie jest. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby antropologowie i antropolożki dostrzegli to, że to społeczeństwo jest i do tego społeczeństwa się zwrócili. Tutaj Zofia mówiła o tej. Myślę, że mo, mo, moglibyśmy mnożyć e, przykłady różnych inicjatyw e, oddolnych, obywatelskich, które są formą formą właśnie przeciwstawiania się tej dominującej, naprawdę można powiedzieć dyskryminującej kulturze. I, i tym, co mi się wydaje, że to jest jakby taką odpowiedzią na, praktyczną odpowiedzią na pytanie, jest jakby potrzeba trochę zejścia z tej akademii, z rozejrzenia się wśród osób, które działają i nie tyle przyjścia do nich z jakimiś narzędziami, bo te narzędzia mają, tylko wsparcia, jakby uwidocznienia tych narzędzi, uwidocznienia tych działań. Nie wiem, no zamykanie, monitorowanie na przykład ataków na organizacje pozarządowe jest jednym z przykładem. Działania watchdogowe, czyli śledzenie pewnych polityk też jest działanie, bo myślę, że to jest ważne jest angażowanie się w też procesy tworzenia pewnych polityk, nawet nie tylko i wyłącznie na poziomie polskim, ale na poziomie europejskim czy, czy bardziej globalnie że tutaj jakby tylko i wyłącznie lekcje w szkole nie są odpowiedzią na, na pytanie. Tutaj potrzebne są bardziej systematyczne działania. I też tym, co mi się wydaje, że dla mnie jakby co było problematyczne jakby wielokrotnie w trakcie tego, tego zjazdu, to też już wybrzmiało jakby też z ust Zofii, że, że właśnie opowiadamy się przeciwko dyskryminacji, nie wiem, przeciwko mniejszościom, przeciwko mniejszościom etnicznym, narodowym, seksualnym, a... Jakby ten seksizm na przykład dla mnie bardzo mocno tutaj dzisiaj wybrzmiał w braku żeńskich końcówek, ale też w tym jakby prześmiewaniu poniekąd, prześmiewaniu poniekąd próby domagania się tych żeńskich końcówek, że myślę, że i pewne klasistowskie jakby treści się też tu pojawiły i myślę, że no trudno jest nam walczyć z dyskryminacją, czy opowiadać się przeciwko dyskryminacji, czy demaskować dyskryminacji, jeżeli ją uniewidaczniamy, poniekąd prześmiewamy jakby w naszym, naszym własnym polu. Więc ja myślę, że też jest bardzo potrzebna praca w środowisku akademickim, środowisku naukowym. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pani w szóstym rzędzie się zgłaszała, pani, tak? To znaczy, ja jakbym wybrzmiała w Tobie, <głos》>, mogę tak to powiedzieć. Ja nazywam się Welina Walong i krótko się przedstawię, jestem nauczycielką ze szkoły ponadgimnazjalnej. Współpracuję też z wieloma organizacjami pozarządowymi właśnie w kwestiach równościowych projektów. Jestem też doktorantką na UAM-ie, ja zajmuję się kulturą głuchych. Ale dokładnie w tej kolejności chciałam się przedstawić, bo jakby taka jest ważność tego co robię. I uczestniczę w różnorakich projektach, konferencjach, właśnie takich zjazdach. Wróciłam dwa dni temu, byłam pod Warszawą na drugim Forum Różnorodności, gdzie zjechały się organizacje pozarządowe i dokładnie ja mam proszę Państwa takie wrażenie, że gdy jestem z organizacjami pozarządowymi jest dokładnie ten sam temat dotyczący tego, jak działać przeciwko dyskryminacji, jak się powinniśmy sieciować, jakie narzędzia zrobić, wypracować. Jestem teraz tutaj. Dokładnie jest ta sama narracja. Spotykam się z gronem nauczycielskim z całej Polski. Z nauczycielami, nauczycielkami, które w tym temacie pracują. Dokładnie są te same tematy i wypracowujemy narzędzia. Czyli widzę takie trzy nogi, które powinny ze sobą po prostu zacząć współpracować. Czyli edukacja, mówię na tych poziomach niższych, nie akademickiej. Edukacja akademicka i właśnie organizacje pozarządowe. Bo każdy z tych filarów ma po prostu już jakieś narzędzia, tylko trzeba je teraz ze sobą połączyć. Czyli na przykład ta konferencja myślę dużo by zyskała do organizacji pozarządowych. Chociażby w rozumieniu też pojęcia dyskryminacji stosowania y, odpowiedniej równościowej mowy. Bo bardzo wiele nadużyć y, naprawdę tutaj też padło. Natomiast organizacje pozarządowe mogłyby w zostać w jakiś sposób wsparte właśnie przez instytucje, która no, no są tutaj eksperci, prawda? I te, ci eksperci, te ekspertki są też potrzebni i potrzebne organizacjom pozarządowym. A to wszystko pięknie funkcjonuje na poziomie szkół. Czy to będzie ponadgimnazjalna, gimnazjalna, czy podstawowa. Ja jeszcze odniosę się trochę, mięz, trochę mi głos, teraz już drży, bo jestem rozemocjonowana. Właśnie do wypowiedzi ekspertki, która została zaproszona na drugie forum różnorodności na którym byłam, do pani Marianny Berec-Rostas. Ona przyjechała z Węgier i też w odniesieniu do własnych doświadczeń wypowiadała się jako adwokatka myśli prawno prawnoczłowieczej, też mówiąc o osobach uchodźczych. I ona mówiła o tym, że takie orzecznictwo bumerangowe tak naprawdę już współcześnie nie działa, czyli składanie raportów, oczekiwanie na jakąś odpowiedź, czy rządu, czy jakiejś instytucji. Tylko właśnie trzeba się sieciować i wspierać wewnętrznie. I mówiła też o tym, że jesteśmy w takiej skomplikowanej sytuacji społeczno-politycznej, kiedy to tak naprawdę fakty, raporty i dane nie działają na odbiorców, bo dopływ do treści i do wiedzy jest ogromny. Każdy z nas to ma na co dzień, w każdej minucie. Teraz jak siedzimy też, co niektóre osoby z pewnością są w internecie, z tego internetu nie wychodzimy. Dlatego jest pytanie, w jaki sposób w świecie, gdzie tak naprawdę te fakty już się nie liczą, a liczą się emocje, jak teraz jakby funkcjonować też na poziomie chociażby antropologii. Dziękuję. Yy, dziękujemy bardzo. Yy, tak, teraz teraz drugie piętro, ale tylko jeden głos niestety już. Niestety nie możemy przyjmować więcej głosów do dyskusji, bo za chwilę musimy stąd wyjść. <słyska> Joanna Janiszewska, jestem socjolożką i etnolożką. Yy, chciałabym krótko, yy, właściwie w trzech punktach powiedzieć, że tak naprawdę mam wrażenie, że wszyscy mówimy o tym, że potrzebny jest dialog ze środowiskiem myślącym inaczej i właściwie y, wydaje mi się, że trzeba wyjść też poza mury uniwersytetu, że musimy czasem zapomnieć o punktach i o naszej pracy gabinetowej, a po prostu wyjść do ludzi, do społeczności lokalnej. I na przykład, no bo będąc, nie wiem, antropolożką, nie jestem jak kasjerka PKP, która sprzedaje bilety od 8 do 15, tylko jestem 24 na dobę jeśli idę ulicą i widzę mur, na którym są napisy typu Polska dla Polaków, czy White Power, czy inne rysunki wulgarne promujące mowę nienawiści, to po prostu mogę wejść do pobliskiej szkoły i powiedzieć dyrektorowi Słuchajcie, dzieci chodzą do szkoły i widzą te napisy. Może warto zrobić jakąś akcję zamalowywania ich, tak? Powiedzieć dzieciom o tym. I to nie wymaga naprawdę wiele wysiłku, tylko chęci i po prostu czasu. Więc może jeśli prowadzicie, nie wiem, koła naukowe studentów czy po prostu zachęćcie ich do tego i poświęćcie swój czas, tak? Niech to się nie zakończy tym, że się rozjedziemy, każdy w swoją stronę i po prostu nic nie zrobimy, tak? Gdyby każdy podjął jakąś jedną taką małą akcję, to myślę, że miałoby to sens. Oprócz tego myślę, żeby wychodzić do środowisk również akademickich, które myślą inaczej. I podam tutaj taki przykład. Akademia Morska Wojskowa w Gdyni organizuje konferencje obcy, u bram Europy, zagrożenia polityczne, bla, bla, bla. Cały język konferencji właściwie jest dyskryminujący. Więc co ja zrobiłam? Wysłałam znajomym, powiedzieli, my nie chcemy brać w tym udziału. A ja powiedziałam, nie, ja chcę. Napisałam referat właśnie o języku, abstrakt, tak zgłosiłam, jak język wpływa na mowę nienawiści. No i myślałam, że nie zostanę przyjęta, zostałam, w piątek będę mówić do ludzi, którzy właśnie mówią, jak bronić bram Europy, tak? Będą tam urzędnicy, wojskowi, Straż Graniczna. Trzeba wychodzić do tych środowisk, bo inaczej to po prostu my będziemy bić pianę w swoim towarzystwie, oni w swoim i, i, i to do niczego nie prowadzi. No i oczywiście ważne, żeby brać udział również w wystąpieniach medialnych, żeby się pokazywać w tych mediach, tak? zapraszać nie wiem, radio, samemu chodzić do telewizji i mówić o tych ważnych dla nas sprawach. I to, co mówi Łukasz, żeby być ekspertem w sądzie, to nie jest łatwe. Byłam przez kilka lat ekspertem w sprawach romskich i w sprawach mowy nienawiści. Spotkało mnie z tego powodu wiele nieprzyjemności, ale nie żałuję tego. Tak, Myślę, że wiele rzeczy zostało rozwiązanych pozytywnie dzięki temu, że właśnie tam byłam. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, teraz Pani Anna, Anna, Nie. Pani przepraszam. Dziękuję bardzo, przepraszam. ja chciałam powiedzieć, że wszystkie te postulaty dotyczące wychodzenia do szkół, zaczynania do przedszkola wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Myślę, że bylibyśmy zaskoczeni, jeżeli zorientujemy się jak wiele organizacji już to robi, ponieważ takie zajęcia są. Myślę jednak, że nie powinniśmy zapominać, że przede wszystkim uczymy studentów i to świat akademicki jest tą przestrzenią, o którą powinniśmy przede wszystkim zabiegać. I to się odnosi też do tego, co mówiliśmy o tych próbach zrozumienia innego, o rozumieniach chociażby środowiska narodowców jako innych. 46% ludzi w wieku, w wieku 30 lat w Polsce ma dzisiaj wyższe wykształcenie. To jest liczba, która się potroiła między 2003 a 2014 roku. To są ludzie, wśród których rekrutują się również środowiska nacjonalistyczne i narodowcy, więc zastanówmy się nad tym, czy oni są naprawdę tak bardzo inni, jaką rolę my jako akademicy powinniśmy spełniać, żeby tę edukację ulepszać właśnie w ramach zajęć, które prowadzimy my na uniwersytecie, dlatego chciałabym to skończyć postulatem konkretnym, a mianowicie bardzo podobało mi się to, co powiedział Waldemar Kuligowski o tym, że powinny być kolejne zjazdy i spotkania. Być może jeden z nich mógłby być poświęcony właśnie edukacji, temu, jak uczymy na uniwersytecie, praktykom, jakiś warsztat, ponieważ wiemy o tym, że nauczanie jest niestety zaniedbywane. Że to się nie liczy do punktów, tak jak artykuły, czy książki, czy monografie. Nauczanie jest często uważane za ten obowiązek taki, którego lepiej, żebyśmy nie, żebyśmy nie mieli, prawda? Narzeka się na studentów, na ich poziom i tak dalej. Może właśnie jedna z konferencji powinna być poświęcona praktykom. Nawet tego, jakie, jak, jakie teksty sprawdzają się, jakie nie. Nowe metody, jak, jak właśnie wychodzić naprzeciw studentom. I ostatnia krótka uwaga dotycząca autocenzury, to pan poruszył, wydaje mi się. Wydaje mi się to bardzo ważne, ponieważ to się już pojawiło. To jest bardzo ciężkie, ponieważ bardzo trudno jest dostać w Polsce grant, ale jeżeli słyszymy już o tym, wczor wczoraj rozmawiałam z koleżanką, która mówiła, że składając ostatnio wniosek do NPRH, do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wyrzuciła cały gender i cały poskolonializm, bo to dzisiaj nie przejdzie. I to, jest, to są bardzo trudne pytania, bo tutaj chodzi o pieniądze na badania, ale czy to nie jest samobójstwo tak naprawdę, jeżeli przestaniemy pewne kwestie poruszać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy również Michał Kowalski. Bardzo się cieszę z głosu Agnieszki przed chwilą, bo chciałem powiedzieć podobną kwestię, że oczywiście wszelkie akcje, które wychodzą, że tak powiem z uniwersytetów w miasto, no w wielkim skrócie, są niezwykle cenne. Natomiast no nie ukrywam, że moje oczy zwrócone są w stronę Akademii tego, co się dzieje na uniwersytecie. I na przykład tutaj przedstawiam swoją opinię. Dziękuję również za głos Pana, bo myślę, że on też trochę tego dotyczył. Ale przedstawiając swoją opinię, na przykład to, co mnie niepokoi w, w tym manifestie, przepraszam, że wracam do tego, to jest na przykład używanie pojęcia mowa nienawiści w dyskursie naukowym. Rzecz w tym, że jeżeli wprowadzimy mowę nienawiści jako kryterium oceny tekstów naukowych, to zostaje nam wybór między polityczną poprawnością a mową nienawiści. I to nie jest to kryterium, według którego warto być ocenianym w nauce. Żeby nie być gołosłownym, jestem w stanie jakby przywołać z pamięci przykłady, gdzie recenzje naukowe cytatów, wypowiedzi rozmówców z rozmaitych środowisk były kwestionowane, że nie mówiące o tym, że nie wolno używać określeń cygan, czy jakby stwierdzenia, które są cytowane w artykułach, no są jakby wykreślane jako przykłady mowy nienawiści. Bardzo niepokoi mnie taka sytuacja, niepokoi mnie to, co Agnieszka powiedziała o systemie grantowym, że, że jeżeli tego typu praktyki będą nakładane na, na dyskurs naukowy, no wydaje mi się, że to nie jest dobre rozwiązanie. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu przykładach, które, które przywoływane były w tej sali, odwoływaliśmy się do przykładów medialnych, do tego, co piszą gazety patrząc na język, który dzieje się w mediach. Jeżeli jest tak, że my przejmujemy język mediów do, naszego, do naszych dyskusji, to, to, to nie jest to, co bym widział jako, jako to, co chciałbym uprawiać. Rzecz w tym, że język może być przedmiotem analiz, ale to nie powinien być koniecznie ten język, którym my się posługujemy no, w, w pracy naukowej. Yy, Myślę, że ciekawsza jest dyskusja o faktach. Te, te, te przykłady, które rozmaitych zdarzeń, które Państwo przywoływaliście, są niezwykle ważne, należy je zbierać, ale na przykład ostatnio ze studentami prowadziliśmy dyskusję o tym zdarzeniu z malowaniem się i przebieraniem nie wiem, za Murzyna w czasie marszu niepodległości. Czy to jest fakt, który jakby przełamuje nietolerancję, czy prowokuje nietolerancję? Jaki, jaki efekt będzie, będzie miało to zdarzenie dla środowisk, środowisk no narodowych i jaki efekt będzie miało to dla postawy wobec osób czarnoskórych na ulicy? Hmm? Czy, czy, czy tego typu prowokacje zasługują na, na nasze zainteresowanie, czy nie? Czy powinniśmy to komentować, czy nie? No, to jest problem. Myślę, że to jest tak samo problem, jak, jak no wiele napisów na murach i, i, i rozmaitych tego typu incydentów. Tyle. Bardzo dziękujemy. To był ostatni głos w naszej dyskusji i teraz zapraszam do nas Michała Buchowskiego. Ja Proszę Państwa, to nie było w programie, zostałem poproszony, żeby po prostu jakoś… A, wyżej czy bliżej? Ja <laughs> żeby po prostu w jakiś sposób zamknąć tę naprawdę bardzo, myślę, inspirującą, owocną dyskusję. Rzuciliśmy ideę, która została potwycona. Została potwycona właśnie dlatego, że chyba dojrzewało to w nas wszystkich, i w, w związku z tym, że widzimy y, układające się w pewną całość rzekome epizody. Mam wrażenie, że możemy mieć do czynienia z pewnym tsunami i to jest system jakiegoś w miarę wczesnego ostrzegania, być może już za późny, jak się y, okaże. Y, takie cztery klasyczne... Wątki być może da się wyróżnić w tej całej dyskusji, czy może nie w całej dyskusji, ale w tym wszystkim, o czym tu mówiliśmy. Poznawczy. Ja ująłbym to i one się łączą. Pierwszy poznawczy, drugi etyczny, trzeci praktyczny. Poznawczy, mówiąc o innych, poniekąd musimy używać kategorii, bo inaczej, jakichkolwiek kategorii, bo inaczej musielibyśmy milczeć, tak jakby to chcieli radykalni postmoderniści, ale mówiąc o jakichś grupach zawsze mamy na myśli czy pamiętamy o tym, iż one są tworzone w społecznych relacjach, w odpowiednich kontekstach, w odpowiednich systemach społecznych i naszym zadaniem jest odsłanianie mechanizmów tworzenia tych kategorii i naszym zadaniem jest dekonstruowanie tych kategorii, ich podważanie ponieważ to jest takie zadanie poznawcze, a z nim wiąże się zadanie etyczne. Z tą wiedzą możemy nie zgadzać się na stosowanie właśnie tychże kategorii w trybie hierarchicznym, wykluczającym, dyskryminującym. I to myślę, że co do takich podstaw, być może tu wszyscy się, myślę, że wszyscy się zgadzamy. I z tym przesłaniem tą wiedzą i z tym, z tym przesłaniem tym etycznym możemy przystąpić do działań i zakres tych działań państwo tutaj w bardzo dobry sposób nakreślili, zarówno hipotetyczne, jak i te, które już są. Bo jak rozmawiałem z kimś, z, z panem Bartoszem na przerwie, jest... Jest olbrzymi zasób. To nieprawda, że startujemy z punktu zerowego. Jest mnóstwo organizacji, jest mnóstwo inicjatyw, w których antropolodzy i jednolodzy się angażują. Ja mógłbym wymienić tutaj od ręki kilkanaście. I w różnych dziedzinach, tak? czy to w sprawach migracji, czy edukacji międzykulturowej, czy ochrony praw mniejszości, etnicznych, bądź innych i to, to jest nasze bogactwo, które teraz powinniśmy pielęgnować. Karolina Sydow podpowiedziała mi, iż są taki, jest na przykład, można by mówić o kilku takich tematach do przedyskutowania w przyszłości i dyskusja jako zaczyń do działań o tym, jaki, jaka jest, jaki jest prestiż, powiedzmy, prestiż może złe słowo, ale jaka jest, jakie jest umiejscowienie dyscypliny jak uczynić tę dyscyplinę bardziej widoczną w życiu publicznym. Jakie treści przekazywać ta dyscyplina miałaby przekazywać nie tylko do wewnątrz, ale i na zewnątrz. I wreszcie jak te nasze postulaty wdrażać, Praktyce w przyszłości. Yy, uczyniliśmy dotąd trzy kroki, yy, czyli poranna sesja, te dwie popołudniowe. Czwarty krok przed nami, czyli yy, spotkanie w zamku. Yy, I piąty krok, jak piąty element, to krok w nieznane, czyli spotkanie w Meskalinie. <grystanie> Ale może nie po meskalinie, tylko w meskalinie. E, mam nadzieję, tak jak na początku powiedziałem, że rzucona idee, rzucone ziadro zostało podchwycone. Miejmy nadzieję, że to zasiane ziarno zakiełkuje. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie, za trud. I jeszcze o ja powiem, naszym wspaniałym studentkom i studentom, wolontariuszkom i nielicznym wolontariuszom... Serdecznie dziękuję, bo bez nich nie dalibyśmy sobie rady i przedtem i dzisiaj i nie damy sobie w przyszłości, jak nie będą przychodzić na nasze zajęcia. No <głos》>. Dziękuję. dziękuję Chciałam zapytać tylko, czy można do profesora zadać pytanie odnośnie... Tej... Z poprosimy o parę słów. Tylko krótki komunikat. Proszę Państwa, wczoraj na stronie zjazdu zamieci, zamieściliśmy apel o to, by nadsyłać albo dzisiejsze wystąpienia, albo teksty, które dotyczą problematyki tego zjazdu, czyli wykluczenia dyskryminacji, marginalizacji, a chcielibyśmy poświęcić temu publikację pozjazdową. Nie wiem jeszcze w jakiej formie, czy książki, czy być może specjalnego albo kolejnego numeru ludu. Zachęcamy wobec tego wszystkie uczestniczki i uczestników do nadsyłania tekstów, yy, wszystko Państwo znajdziecie na stronie, zapraszamy. Mieliśmy małe problemy z transmisją, ale udało się nagrać. Także nie było na żywo, ale jest, jest zarchiwizowane. Na razie jest link wklejony na YouTube'a. Link będzie też wklejony na naszą stronę, także wiemy, co każdy co mówił. Nikt się nie wyprze teraz swoich słów. Również chciałam powiedzieć, że dzielnie fotografowały trzy fotografki: Nadia Czachowska, Karolina Dziubata, Olapa Prot. Zdjęcie jest. Dziękujemy. Zdjęć jest mnóstwo, dajcie nam trochę czasu na przejrzenie, na, na uporządkowanie, myślę, że część... No no to już we własnym zakresie, jak to się... <grymne> Część zdjęć pewnie będzie pojawiało na, tak na szybko, żeby, bo wiadomo, każdy lubi się zobaczyć jak wypadł i kto, komu jakie zdjęcie zostało zrobione, będzie na naszym profilu facebookowym, także proszę udostępniać, linkować. Natomiast całość po odpowiednim uporządkowaniu będzie na naszej stronie. Również będą przygotowane podcasty, ale to wszystko trochę nam, nam zajmie czasu, także, także odrobina cierpliwości, ale zarchiwizowaliśmy się. To wszystko z mojej strony, dziękuję. Yy, mamy jeszcze jedno. Ojejku, yy, no, yy, jedno takie techniczną prośbę, żeby zostawiać przy wyjściu identyfikatory. Ale to ja... Nie do końca bo zniżki a Ale właśnie A meskalina, a, a Muzeum? Muzeum. No mi nie, ja tylko bardzo mówię. Bardzo przepraszam, <śmiech> więc jeszcze jeden komunikat, yy, że bardzo Państwa prosimy, żeby konkretne propozycje, propozycje konkretne dalszych działań prosimy, przesyłaj na maila zjazdowego. Będziemy je zamieszczać na stronie. Tak, żeby ta dyskusja trwała dalej. W takim razie jeszcze też rzeczywiście zupełnie techniczne. My mamy maile wszystkich uczestników zjazdu i y, jeśli się Państwo zgodzą, oczywiście być może będzie to trzeba indywidualnie robić, to byśmy zrobili y, y, no właśnie y, sieć tych i że, y, y, że każdy, każdy może pisać o każdej inicjatywie i ludzie się mogą dołączać, bo ja nie wiem, czy w tej chwili jest taki spis, adresów mailowych wszystkich etnologów zainteresowanych tym, co, o czym tutaj mówiliśmy, tak? To zapraszamy na wystawę i do Meskaliny, do zobaczenia. Ale... A kto się nie podpisał, to zapraszamy. O 18.30 wystawa, do Meskaliny, kto chce może już iść, ale najpierw spotkanie z badaczami.